Cześć, z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry i zapraszam Was wszystkich bardzo serdecznie na kolejny odcinek Konglomeratu Podcastowego. Dziś opowiem Wam o pewnej grze zatytułowanej Balatro. O Balatro pewnie mogliście usłyszeć, bo tytuł bardzo niepozorny, zrealizowany, wykonany przez w zasadzie jednego twórcę znanego jako lokal. TUNK, czy TANK i wydany przez Playstak w 2024 roku rozszedł się bardzo szerokim echem, między innymi wygrywając, jeżeli dobrze pamiętam, nagrodę za najlepszą grę niezależną na The Game Awards 2024 zresztą chyba tak samo jak za debiut i za grę mobilną a także wzbudził nawet pewne kontrowersje bo ten tytuł dostał się także do, gier, do, do grona gier nominowanych do gry roku no i powiem wam że kiedy Balatro wleciało bodaj Dwa miesiące temu do PlayStation Essentials, no to ja tak stwierdziłem, że stestuję sobie grę i pewnie ją wywalę, bo umówmy się, często ja mam tak z tymi grami, które PlayStation w tym progu Essentials serwuje, że to są tytuły niekoniecznie pode mnie i no cieszę się, że mogę je właśnie w taki sposób sprawdzić, trochę pograć i bez wyrzutów sumienia je odinstalować no ale niestety niestety stety w sumie Balator okazało się nie być takim tytułem bo no, to jest gra niczym heroina podawana w zerach i jedynkach jak się zacznie grać to skończyć nie można i ja absolutnie nie jestem zdziwiony, że ta gra zdobyła serca, czy podbiła serca graczy w minionym roku, bo jest to tytuł moim zdaniem w swojej kategorii wybitny. W swojej kategorii, czyli lajków. bo Balatro to jest karcianka w której budujemy, można powiedzieć, sobie pewną talię w pewien sposób, ale jest to wszystko zbudowane właśnie w oparciu o mechanikę rogalajkową, czyli każde podejście otwiera nam dodatkowe kupony, karty, dodatkowe możliwości do gry. To wszystko zaraz jeszcze rozwinę, jak ta mechanika wygląda, a całość jest oparta w teorii o y, pokera. O, z, z takiego z klasycznego pokera, jakiego znacie, y, czyli z, mamy tutaj punktowane y, różnego rodzaju zagrywki pokerowe, nie wiem, pary, full, street, y, oczywiście poker, kareta i tak dalej, i tak dalej. No ale to, co czyni tę grę tak wyjątkową, no to jak tutaj nasz twórca obudował teoretycznie bardzo banalną mechanikę pokerową, absolutnie regrywalnym i po prostu wciągającym, wciągającą mechaniką. Cała, cała gra wygląda w następujący sposób. Siadamy do mm, tali, dostajemy na rękę kilkanaście kart, czy kilka kart w zasadzie, początkowo. Mamy jedno wejście czy pierwsze wejście które każde wejście składa się z trzech rund mamy małą w ciemno mamy dużą w ciemno i mamy walkę z bossem przeszkadzajkę tak zwaną i aby wygrać tutaj naszą rozgrywkę w balatro trzeba pokonać te osiem Wejść Oczywiście każda kolejna runda wymaga od nas zgromadzenia coraz większej kasy, zaczynamy od 300 dolarów, pierwsza, pierwsza przeszkadzajka to 600 dolarów, a jeżeli gramy w tym klasycznym układzie na pierwszym poziomie trudności, też rozwinę to zaraz za chwilę wszystko, no to to ósme wejście kończy się na poziomie 100 tysięcy dolarów. No i zapewne zastanawiacie się, jak można takie kosmiczne wyniki wykręcać. Przy czym kosmiczne mówię z pewnym uśmiechem i cudzysłowem, dlatego że jeżeli znacie tę grę, to zapewne wiecie, że 100 tysięcy to jest tak naprawdę mały Miki w Balatro. Ale właśnie, jak wygląda ta mechanika? Mamy te układy pokerowe, mamy także sposób punktacji za każdą zagraną rękę, gdzie mamy mnożnik gdzie mamy nasze, nie wiem, monety nasze żetony tak to możemy nazwać i to jest pole niebieskie które jest mnożone przez pole czerwone, czyli mnożnik. No i dla przykładu wyjściowa stawka za zagranie dwóch par, to jest na przykład chyba, jeżeli ja dobrze pamiętam, 20 żetonów razy 5 mnożnik, a każda karta ma oczywiście swoją wagę żetonową, czyli to jest tak, że as, od asa do waleta to jest po 10, no a każda numerowana karta ma odpowiada swojej cyfrze tak naprawdę, która ją zdobi. No i jak łatwo przeliczyć, nawet jeżeli mamy bardzo dobrą rękę, czyli właśnie Streeta, no to na przy... dla przykładu Street od Asa do waleta jest wyceniony w ramach pierwszych rund na 316 punktów, 316 dolarów, czyli tyle jesteśmy w stanie ugrać jedną ręką. No i teraz się zastanawiam zapewne jak można zrobić 100 tysięcy jeżeli tutaj Street jako teoretycznie dobra figura nie wiem, może mogę podać wam przykład pokera, który bazowo jest chyba wyceniany 100 razy 20 czy 100 razy 10, nie pamiętam teraz no to nijak się nie składa na 100 tysięcy. No otóż cała zabawa polega na tym, że po danej rundzie pojawia się nam sklep w którym mamy do kupienia kilka, kilka rodzajów tak naprawdę kart, które pomagają nam wygrywać. Pierwsza bazowa karta, wokół której Balatro się kręci, to jest Joker, a raczej Jokery, bo Jokerów jest łącznie 150, w tym 5 Jokerów legendarnych, bardzo, bardzo, bardzo rzadkich i bardzo trudnych do zdobycia. Mamy Jokery, które są podzielone na grupy pospolite, niepospolite, rzadkie oraz legendarne, oczywiście odpowiada to częstotliwości ich pojawiania się. Przy czym, co istotne, i tu wchodzi właśnie ten element rogalajka, część Jokerów trzeba odblokować, czyli wygrać grę w określony sposób, albo dokonać, stworzyć jakąś zagrywkę albo spełnić jakiś określony warunek. Nie wiem, na przykład warunki mogą być dziwne, bo nie wiem, trzeba odrzucić jednocześnie 5 waletów. Jak można mieć 5 waletów w klasycznej 52-kartowej tarli, Zaraz do tego przejdę. Albo trzeba zagrać 4 czy 5 siódemek trefl. I tak dalej, i tak dalej. Mamy tutaj różne wymogi. Niektóre są łatwiejsze do spełnienia. Niektóre, jak na przykład zdobycie 100 milionów w jednej ręce, Uwierzcie mi nie są proste do zdobycia no ale ten aspekt czy ten wątek w grze już pokazuje jak ta gra może być wciągająca, 150 jokerów powtarzam, a bazowo czy wyjściowo w pierwszej talii, którą dostajemy możemy tych jokerów mieć 5. no i jokery dają nam różne, ja to umownie nazwę, moce czy zdolności specjalne. Jak to będziecie sobie nazywać, to jest Wasza sprawa, które grupują się tak naprawdę w różnych też takich podkategoriach. Mamy jokery, które zwiększają nam ilość żetonów, czyli zwiększają nam pole niebieskie w naszym iloczynie. Mamy Jokery, które dają nam możliwość farmienia albo żetonów, albo mnożnika, także będzie się dodawała jakaś konkretna liczba do pola niebieskiego, czy do pola czerwonego. Tutaj przykładem niech będzie joker, który przy zagaraniu czterech kart dodaje tam nam bodajże 8 żetonów do wartości karty. No i to będzie powodowało, że przy Każda kolejna zagrywka będzie nam dodawała właśnie te 8 kart. Mamy tutaj na przykład innego jokera, który za każdą zużytą kartę Tarota będzie dodawała nam do mnożnika 1. No i to są właśnie, czy to jest kolejny rodzaj kart. Mamy karty, które dają nam różnego rodzaju zdolności specjalne. Mamy karty, które będą nam zwiększały prawdopodobieństwo, czyli szczęście określonych zdarzeń. Mamy karty, które będą pozwalały nam zablokować albo zmienić przeżycie przeszkadzajkę bossa. Będą, yy, będzie cały szereg kart, który będzie pozwalał nam zarabiać dodatkową kasę, no bo o tym jeszcze nie wspomniałem. No ale jak się możecie domyślać, jeżeli jest sklep, no to jakoś trzeba zarabiać kasę. Każda, każde wejście, czyli właśnie mała w ciemno, duża w ciemno i bossy dają nam określoną liczbę dolców za wygraną, tak żebyśmy mogli je później w sklepie wydawać no i mamy na przykład właśnie cały segment kart który opiera się na ekonomii mamy także różnego rodzaju karty specjalne jak, nie wiem, na przykład karty, które będą powodowały, że nie wiem, jeżeli uzyskamy jakąś, jakiś tam procent z kwoty, to dany joker zostanie zniszczony, ale na przykład będziemy mogli grać dalej mamy karty, które będą powodowały, że trefle i piki będą traktowane jako jeden kolor i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie będę ich tutaj wszystkich wymieniał, bo tak jak wspomniałem, jokerów jest 150. No i mamy karty, które są fundamentalne do wygrania, czyli karty mnożnikowe, czyli jokery, które da, mnożą nam mnożnik, bo mamy karty, które nam to pole czerwone, mnożnik powiększają o jakąś sumę, o jakąś cyfrę, ale mamy także kartę mnożnikową, żnikową. No i y, gra absolutnie tego nie mówi, bo w ogóle nie ma w niej żadnej instrukcji. Ja na przykład bardzo długo grałem nie wiedząc o tym, że jest taka opcja, więc jeżeli byście się za to zabierali, no to chciałem już Wam od razu tutaj zasygnalizować. Jokery można sobie przestawiać w ramach tego miejsca, gdzie są składowane, układane tak, żeby na przykład właśnie, nie wiem, najpierw karty nam dodawały się do mnożnika, a później się mnożyły, tak żeby osiągać coraz lepsze wyniki no ale same jokery to nie wszystko mamy tutaj także różnego rodzaju inne udogodnienia, konkretnie dwa czy trzy rodzaje kart mamy karty planet i karty planet to są karty, które będą nam powiększały bazową stawkę, tak jak podałem przykład, że na przykład dwie pary to jest 20 razy tam 10, czy, czy 20 razy 5 podstawowa stawka, no to każde użycie karty planety może, odpowiednie oczywiście karty planety, będzie nam ten mnożnik i tą ilość żetonów powiększało. Także, nie wiem, jeżeli będziemy zagrywać w określony sposób, czy będziemy budować określone, określone wejście, no to nie wiem, możemy mieć tam na przykład poziom 13, 15, 20 i wtedy tych żetonów będzie tam, nie wiem, 500 razy 50 na przykład na, na poziomie bazowym. Mamy dodatkowo możliwość dodawania kart rozgrywających do naszej talii. Kart, których znów jest rodzajów wiele, bodajże 8 wszystkich i każda taka karta ma swoje zdolności specjalne. Są takie karty, które muszą zostać na ręku, aby dały nam określony efekt. Tak na przykład jest z kartami złotymi, które jeżeli są na ręku na koniec rundy, to będą nam dawały kasę albo z kartami stalowymi, które jeżeli są na ręku, to będą nam dawały mnożnik 1,5. Mamy także karty takie jak na przykład karty szklane, które są zagrywane dają nam mnożnik razy 2, ale mogą ulec zbiciu, rozbiciu. Yy, mamy, nie wiem, karty szczęścia, które mogą nam albo wygenerować mnożnik, albo dać kasę. Yy, I tutaj już na przykład widzicie, że Joker chociażby, który podwaja nam, czy, czy zwiększa nam prawdopodobieństwo określonych zdarzeń, no to ładnie tutaj się będzie komponował z kartami szczęścia i tak dalej, i tak dalej. I te karty rozgrywające możemy dodawać z innych paczek. No i już tutaj widzicie, że każde takie podejście czy każde wejście daje nam określone możliwości, no bo każda gra jest tak naprawdę inna. Mogą nam wpaść jokery, które nie do końca nam pasują, ale które mogą zostać wespół z kartami właśnie dodanymi z paczek zamienione w potężne narzędzie, bo na przykład, nie wiem, będziemy mieli sporo kart szklanych i będziemy mieli jednego z moich absolutnie ulubionych Jokerów, czyli... Taki kopnięty kalkulatorek, który powoduje, że pierwsza zagrana karta jest zagrywana jeszcze dwukrotnie, no i to powoduje, że na przykład, nie wiem, zagrywając, ustawiając sobie kartę, też można przestawiać karty, o czym też nie wiedziałem, grając długie tygodnie. Można ją ustawić sobie na początku i na przykład łatwo uzyskać mnożnik nie razy 2, tylko razy 8, czy na przykład, nie wiem, razy 16, jeszcze w określonych trybach rozgrywki. No i mamy jeszcze dwa rodzaje innych kart. Mamy karty Tarota. To są karty, które dają nam różnego rodzaju no, takie zdolności specjalne albo określone udogodnienia. Mogą dać nam pieniądze, mogą nam zamienić kilka kart w określony kolor, mogą nam wygenerować karty planety, mogą nam wygenerować karty szklane, karty stalowe, karty szczęścia, karty mnożnikowe, i tak dalej, i tak dalej, tutaj też trzeba się tego wszystkiego nauczyć i trochę dostosować swój styl rozgrywki pod to, co nam wypada tam w paczkach, no i mamy jeszcze karty dosyć rzadkie, ale także występujące, czyli tak zwane karty ducha, których jest najmniej i one w teorii są najpotężniejsze, natomiast ja też ze swojego doświadczenia Wam powiem, że to są karty, które kosztują dużo, a ich zdolności mogą być dyskusyjne, dlatego, że można trafić na karty, które są super, czyli na przykład, nie wiem, generuje dana karta nam, możemy skopiować dwie karty, jakieś wybrane albo, nie wiem, niszczy nam jedną kartę, a dodaje nam pięć figur, czyli na przykład, nie wiem, dostaniemy pięć króli ulepszonych albo jakieś, jakieś rangi, pięć czy cztery karty. No, ale są też karty, które mogą, szczególnie dla potrzeb graczy generować problemy, bo na przykład nie wiem yy, możemy dostać rzadkiego jokera albo zniszczyć wszystkie inne jokery albo dostajemy polichromowanie bo to też jeszcze zaraz do tego przejdę yy, do jakiegoś jokera, czyli mnożnik razy półtora, ale niszczy nam wszystkie jokery albo mamy pomniejszoną rękę ale dzięki temu dostajemy negatyw, co to wszystko jeszcze oznacza to zaraz wam też wyjaśnię Także z kartami ducha szczególnie na początku trzeba uważać, no ale w kartach, właśnie w tych, tych paczkach z kartami ducha i w, kar, w, kar, w, kar, w paczkach, przepraszam, zakałapućkałem się, z kartami tarota mogą pojawiać się ekstremalnie rzadko także karty, które wygenerują nam Jokera legendarnego, ale to też przejdzie do tego za chwilę. No i do tego wszystkiego jeszcze mamy tak zwane kupony, które są dosyć drogie, no bo żebyście znali też kontekst waluty nie wiem, zaczynamy przeważnie z 4 dolarami pierwsze wejścia dają nam od 4 do 5 dolarów, później może to być tam, nie wiem, do 10 na przykład jeżeli mamy już określony jakiś tam budżet no i jokery kosztują między tam 3 a, a 8 dolarów, paczki te wzmacniające w zależności ile kart tam możemy sobie wybrać to są od 4 do, do 8 dolarów kupon to jest przeważnie 10 chyba, że mamy kupon, który nam daje rabat w sklepie, ale to jest też inna historia kuponów łącznie jest sporo, bo chyba 24 jeżeli dobrze pamiętam i składają się w pary czyli najpierw trzeba odblokować jeden kupon na przykład jeden Jeden z dziwniejszych kuponów, które się pojawiają, który się nazywa In Blanco i który jest opisany jako nie robi nic i on faktycznie nie robi nic, trzeba go 10 razy w trakcie całej rozgrywki kupić i wtedy odblokowuje się kupon kolejny, który daje nam negatywa do Jokera. Zaraz wyjaśnię czym są negatywy kupony to są różnego rodzaju udogodnienia możemy zwiększyć sobie rękę możemy ilość zagrywanych rąk w danej rundzie sobie zwiększyć, ilość zrzutek to też zaraz jeszcze rozwinę i tak dalej i tak dalej generalnie bardzo dobra rzecz no i żeby zakończyć tą kwestię mechaniczną no to jeszcze właśnie warto wspomnieć o tym o tych takich specjalnych zdolnościach czy specjalnych punktacjach, możemy mieć jokery i karty, które są kartami mnożnikowymi, czyli na na przykład zagranie jej daje mnożnik plus 10, albo są, właśnie mają polichromowanie, czyli mają mnożnik razy 1,5, Są karty w folii, które dają nam 50 żetonów przy zagraniu. I tak dalej, i tak dalej. I to wszystko powoduje, że hmm. każda rozgrywka to jest moim zdaniem absolutnie fantastyczna zabawa i szczególnie, jeżeli uda Wam się na przykład zajść daleko. No bo wiecie, to jest gra, która będzie się bardzo długo przed Wami otwierała. Kuponów jest dużo, rodzajów kart jest dużo, kart planet jest dużo, Jokerów jest multum, tak jak słyszycie. No i początkowo naprawdę ja miałem problem przejść do, nie wiem, czwartej, piątej rundy, czyli do poziomu wyników, nie wiem, 40 tysięcy dolarów. I im więcej człowiek gra, im więcej rozumie z tej mechaniki, im więcej mm, się nauczy, jak. Jakie karty ze sobą współgrają, jak możemy osiągać synergię pomiędzy poszczególnymi zestawami kart, jakie karty dobierać, a jakich kart nie dobierać, bo uwierzcie mi czasem lepiej nie dobierać kart albo wręcz karty niszczyć niż dobierać karty, które mogą nam generować problemy, to wszystko powoduje, że ta gra... Ja bym powiedział, że jest y, taką grom z gatunku easy to learn, hard to master. Y, dlatego, że y, tutaj naprawdę y, trzeba się nakombinować, żeby zacząć osiągać y, wyniki. Natomiast to jest też gra, która jest, powiedziałbym, przy całej swojej losowości, no bo trzeba brać pod uwagę też to, że no, tutaj losowość jest bardzo duża i możecie po prostu zaliczyć jakieś podejście, które totalnie y, wam nie pójdzie, totalnie was odrzuci, bo nie wiem, nie będziecie mieli kasy, y, będą w sklepie tylko jokery, które wam nie będą pomagały. I szybko skończycie z grę, ale za to zaraz zaliczycie grę, gdzie wygracie podejście albo odblokujecie nowego Jokera i w tym momencie syndrom jeszcze jednej rundy jest po prostu straszliwie y, okrutnie y, tutaj rozbudowany wiem co mówię, bo parę razy siadałem nie wiem, o 22 y, do jednej partii dla odmurzenia i kończyłem o drugiej w nocy zastanawiając się co ja w zasadzie robię ze swoim życiem także jeżeli y, y, lubicie tego rodzaju gry y, albo wiecie, że macie z nimi problem wręcz no to się zastanówcie czy Balatro jest y, grom y, dla was tym bardziej, że sama rozgrywka, która daje naprawdę mnóstwo fanów i te wszystkie absurdalne wyniki, które zaczynamy generować im dalej gramy, bo z jednej strony powiem Wam otwarcie, że nie wiem, bez legendarnych jokerów i bez naprawdę jakiegoś dobrego układu przejście do tam rundy, nie wiem, 10-11, gdzie mamy wyniki w granicach 7 do, 40 milionów, do 14 milionów, przepraszam. Jest już ekstremalnie trudne, o tyle przy jakimś dobrym podejściu, kiedy nagle y, przechodzicie do wyników y, 300 milionów i więcej, a na przykład ja zaliczyłem swoje najlepsze wejście y, przechodząc bodajże 36 rund y, y, i to była gra, w której y, moja najlepsza ręka to było 955 milionów, a, a yy, największa, yy, największa przeszkadzajka, na której się wyłożyłem, to chyba były już 4 miliardy. Yy, no to, to, to jest naprawdę ogromna satysfakcja. A tak jak mówię, tutaj ta gra jest yy, yy, na tyle bogata, że... Każde podejście daje nam nowe możliwości, bo na przykład mamy też te rzeczy, o widzicie, zapomniałem, tyle tego jest, że zapomniałem. Mamy możliwość nadawania negatywów do jokera. Negatyw to jest tak, że jak mamy 5 miejsc na jokera, to negatyw nie będzie zabierał nam tego miejsca, czyli de facto możemy mieć 6, 7, 8, 10 jokerów. A do tego twórcy, żeby jeszcze zwiększyć regrywalność tak naprawdę oferują nam całą masę dodatkowej rozgrywki, bo w trakcie gry możemy odbrokowywać talie, które będą nam dawały określone możliwości. Nie wiem, talia podstawowa, no to wiadomo, zwykła nasza talia, mamy, nie wiem, talię żółtą, która powoduje, że zaczynamy z większą ilością kasy, co, uwierzcie, będzie miało znaczenie. Będziemy mieli talię, która będzie nam dawała jedno miejsce na kartę zużywalną mniej, ale na przykład będzie dodawała nam dodatkowego Jokera albo będzie właśnie miała mniej miejsc na Jokery ale więcej miejsc na karty zużywalne. Będziemy mieli talie bez figur. A, uwierzcie mi, to może się wydawać dziwne, ale jest cała masa jokerów, które są oparte właśnie o grę tylko i wyłącznie na kartach rangowych, czyli od dwójki do dziesiątki, czy z asem względnie, więc to można budować bardzo mocny build właśnie przy tej talii. Mamy, nie wiem, talie, które dzięki którym rozpoczynamy z określonymi kuponami i tak dalej, tak dalej. Aby odblokować te talie trzeba z kolei grać na coraz wyższych poziomach trudności albo wykonywać określone jakieś no, jakieś zadania, o tak to umownie nazwijmy, no czyli na przykład, żeby odblokować, nie wiem, określoną talię, to musimy wygrać na poziomie stawki, nie wiem, czerwonej, zielonej, czarnej, pomarańczowej i tak dalej. No a te poziomy trudności to, jest, to są kolejne tak naprawdę poziomy zabawy, bo mamy mm, początkowo... Rzeczy dosyć proste, jak na przykład to, że nie wiem mała w ciemno nie będzie dawała nam kasy, ale im dalej w las, tym robi się coraz bardziej skomplikowanie, bo na przykład mamy jokery, które mm, są jokerami wiecznymi, czyli nie możemy ich sprzedać albo zniszczyć, a uwieście mi, to może być bardzo duży problem, no bo nie wiem, potrzebujemy jakiegoś jokera na y, początek gry i tutaj to on się będzie sprawdzał i żeby wygrać grę, czyli dojść do, tej, do tego wejścia ósmego on może nam wystarczyć, no ale jeżeli chcemy grać na poważnie na milionach, a nie na tysiącach, no to już ten Joker może nie być tak dobry, więc trzeba myśleć strategicznie. Mamy na, na kolejnych stawkach na przykład Jokery, które się zużywają, czyli znikają po, po pięciu rundach. Mamy na złotej stawce w końcu Jokery, za które trzeba płacić za ich utrzymanie, takie jokery wynajmowane. No i uwierzcie mi, to też jest problem, bo jeżeli wpadnie nam kilka takich jokerów albo nawet jeden na początku, kiedy jeszcze tej kasy nie ma, to szybko się okaże, że bez nie wiem, jakiejś dobrej ekonomii to ten joker po prostu nas wykończy finansowo i daleko nie zajdziemy. No i tak jak mówię, to się może wszystko wydawać skomplikowane, bo tych mechanizmów jest bardzo dużo i ja nie będę ukrywał, że takie też trochę jest. W tym sensie, że naprawdę ta gra wymaga czasu, natomiast ona też będzie wam oddawała. I jeżeli zagracie parę, parę rund, jeżeli uda wam się odblokować kolejne jokery, jeżeli zacznie was to wciągać, to gra wam będzie miała dużo do zaoferowania dlatego, że tak jak mówię tutaj jest bardzo, bardzo wysoka regrywalność. Ja dzisiaj dokładnie w dniu dzisiejszym kiedy to nagrywam zaliczyłem w końcu znalezienie ostatniego legendarnego Jokera, tym samym mam 100% swojej kolekcji więc uwierzcie mi, wiem co mówię i mając nawet 100% kolekcji ja cały czas się dobrze bawię, bo w zasadzie każda gra to jest nowe wyzwanie, nowy pomysł na, na grę, bo mogę sobie zmienić talię, e, mogę zmienić sobie inny układ jokerów, e, tym bardziej, że też Wieście mi na słowo, jest tak, że są jokery, które się pojawiają regularnie, a czasem pojawiają się regulary, yy, jokery, które właśnie wpadną nam bardzo nieregularnie, bardzo od święta, ale dają nam możliwości ciekawego buildu, a poza tym im więcej tych jokerów macie, tym yy, fajniej jest poeksperymentować i popatrzeć, yy, co się sprawdza, tym bardziej, że Balatro jest taką grą, która zachęca do eksperymentowania i do nauki poprzez doświadczenie, bo uwierzcie mi, czasem pojawiają się jokery, które wyglądają jak coś, co jest kompletnie nie do użycia, czy coś, co jest absurdalne, bo generuje nam problem. Jak na przykład mamy jokery, które karmią się, mówiąc brutalnie, innymi Jokerami. I na przykład mamy Jokera, który dodaje do mnożnika wartość zjedzonego jokera, a mamy yy, kartę, która niszczy losowego jokera, ale powiększa bardzo szybko swój mnożnik. No i to wydaje się, to wydają się być jokery absurdalne yy, z jednej strony, no bo właśnie tracimy trochę kontrolę nad yy, tymi swoimi jokerami, jeżeli nam co rundę znika yy, określony joker, ale z drugiej strony to powoduje, że bardzo szybko jesteśmy w stanie tę kartę wyfarmić do yy, poziomu bardzo zaawansowanego, a to w dalszym trybie gry może mieć ogromne znaczenie i czasem opłaca się poświęcić tego losowego jokera, bo i tak w sklepie zaraz nam wleci kolejny, a powiększyć sobie właśnie mnożnik i tutaj tego rodzaju mechanizmów, tego rodzaju rozwiązań jest bardzo dużo i czy będziemy grali w oparciu o ekonomię i o kasę i dostępność kasy, czy właśnie o mnożniki, czy o zbieranie żetonów, to wszystko zależy od waszych indywidualnych preferencji. A jakby tego wszystkiego było mało, jakbyście mieli jeszcze za mało y, kolekcjonowania żetonów, kuponów, y, kart i y, y, tali i y, zabawy z taliami, to twórcy także zaoferowali tryb wyz wyzwań. Mamy w Balatro 20 wyzwań, które polegają na tym, że musimy grać w określonych warunkach czy przy określonych y, y, jakichś propozycji ze strony twórców co do tego, jak należy grać. I to są różne utrudnienia albo właśnie uszczegółowienia, wyspecyfikowanie gry, które będzie wymuszało na nas już od razu na wejściu określony styl gry no i tak jak ja wspomniałem to jest po prostu gra, która wciąga jak bagno. Ja osobiście zaczynam coraz mocniej stwierdzać, że Rogaliki to nie jest gra dla mnie, bo wiem jak wciągnął mnie Skull, który też sprawdziłem w ramach abonamentu i który najpierw mnie wykańczał, bo nie byłem w stanie w ogóle przejść dalej, po czym się wkurzyłem, zdeinstalowałem grę, po czym tak mnie stało, że zainstalowałem jeszcze raz wy. Waliłem jeszcze raz, wgrałem jeszcze raz, w końcu udało mi się tę grę skończyć. Tak było z Sifu, które nie jest aż tak rozbudowaną grą, ale które też daje bardzo duże możliwości. No, generalnie rogaliki mają przy dobrze skonstruowanej pętli rozgrywkowej naprawdę potrafią wciągać i na mnie działają. Ja bym powiedział chyba nawet negatywnie. Nie powinienem naprawdę grać w takie gry. No ale nie zmienia to postaci rzeczy, że Balatro jest, tak jak powiedziałem to w zasadzie na samym początku w swojej kategorii grą wybitną. To, co jeszcze jest dosyć nie wiem, godne odnotowania czy godne uwagi, to dwie rzeczy. Po pierwsze, oprawa wizualna jest super. Bardzo mi się podoba i to, jak te jokery wyglądają, i pewien humor w nazewnictwie, w naśmiewaniu się jokera z tego, jak nas pokona, w nazewnictwie przeszkadzajek. Bo widzicie, o, o przeszkadzajkach Wam też nie, nie powiedziałem, ale to za sekundkę jeszcze może do tego wrócę. I, yy, i to naprawdę wygląda super. To, co dla mnie jest większym problemem, to muzyka, bo w zasadzie Balatro ma jeden taki utwór muzyczny i on będzie wam się wypalał w mózgu. Szczególnie jeżeli będziecie grali tak dużo jak ja, więc ja przeważnie grałem już bez muzyki, tylko nie wiem, słuchając podcastu albo po prostu totalnie bez muzyki mamy też możliwość personalizacji sobie talii kart określonych kolorów i nie wiem, możemy grać talią, która będzie zawierała nawiązania, karty nawiązujące do Wiedźmina, czy do Don't Starve, czy do Cyberpunka i tak dalej, czy do Assassin's Creed'a, no to już są wiecie, takie detale, ale jeszcze na koniec, bo widzicie tych mechanicznych rzeczy jest tak dużo, że o tym nie powiedziałem, ale te przeszkadzajki, no to też są ciekawe rzeczy, bo bossowie mogą być bardzo różni. Mogą nas zmusić do tego, że zagramy tylko jedną rękę, a jeżeli mamy, nie wiem, 4 czy 5 rąk i na przykład wysoką konieczność wygenerowania kasy, nie wiem, na poziomie 100 tysięcy, a zdarzyło mi się tak, że takiego bossa dostałem właśnie w ostatniej rundzie, tej, przed tym endgame'em, że się tak wyrażę no to to potrafi być naprawdę frustrujące, bo sobie mogą nam osłabiać jakiś konkretny kolor albo wyłączyć figury albo nie wiem ograniczyć karty, albo karty będą dobierane po każdej zrzucce, czyli po odrzuceniu jakichś tam ilość kart w, w, w, do, te jakby, te, tak, także ich nie widzimy No jest, jest to też ciekawe tych przeszkadzajek też jest dużo no i tak jak mówię, ta gra naprawdę wymaga nauki, wymaga pewnej cierpliwości, bo tak naprawdę, ja im dłużej mówię, to o, to, o większej ilości rzeczy jeszcze sobie przypominam, bo przecież na przykład możemy zagrać daną rundę małą w ciemno, czy dużą w ciemno i zarobić kasę, ale to się wiadomo zawsze też wiąże z ryzykiem porażki. Możemy to pominąć i zyskać też jakieś bonusy różnego rodzaju. Także, tak jak mówię, każde podejście jak w dobrym rogalajku jest inne. Każde podejście e, pewnie będzie was czegoś uczyło, będzie pozwalało wam odblokować określone karty. No i ja e, ze swojej strony wam to, tę grę e, bardzo, bardzo polecam z zastrzeżeniem tym, że to jest naprawdę gra ekstremalnie wciągająca. E, no i e, ode mnie to by było na tyle. Ja jestem nią absolutnie zachwycony. E, o, osiągnąłem w zasadzie Tyle, ile wydaje mi się realne do osiągnięcia, bo osobiście uważam, że um, tutaj um, trofea no, są dyskusyjne. Ja nie lubię tak skonstruowanej platyny, bo o ile są trofea fajne, które y, zachęcają do właśnie gry w określony sposób, czyli dokładnie to, co lubię, tak mamy trofea, które no, mówię, wydaje mi się absurdalne, bo na przykład y, trzeba wygrać najwyższy poziom trudności każdym jednym jokerem, co, co, co nie wiem ile tysięcy godzin trzeba na to poświęcić, więc, więc no, to wydaje mi się absurdalne, no ale tak jak mówię, osiągnąłem praktycznie że biorąc wszystko, co, co się dało poza tymi najbardziej hardkorowymi trofeami, więc Podzielcie się swoimi wrażeniami z gry w Balatro. Czy wam się podobała, czy się żeście odbili. A jeżeli na przykład ktoś by miał z czymś problem, albo mielibyście pytania, albo chcielibyście się dowiedzieć, jak, nie wiem, zrobić rękę 100 milionów, to walcie śmiało. Tym bardziej, że na sam koniec powiem wam taką ciekawostkę, taką obserwację, które zaliczyłem. Mamy bardzo dużo oczywiście filmików w internecie, które będą Wam pokazywały, jak na przykład, nie wiem, osiągnąć wynik na poziomie nieskończoności, bo mamy tutaj takie wyniki możliwe do uzyskania. Przy czym większość tych filmików po tym, jak ja już sporo pograłem w Balatro, to stwierdziłem, że ona jest tyleż interesująca, co irytująca z perspektywy gracza. Interesująca, no bo zawsze jest to ciekawe, kiedy widzimy, jak się komuś udaje osiągać wynik na poziomie nieskończoności albo ilość tam miliardów. Natomiast w mojej opinii większość tych filmików jest kompletnie niepraktyczna, czy niefunkcjonalna w kontekście nauki jak to zrobić, dlatego że osiąganie już tak absurdalnych wyników wymaga tak ekstremalnie specyficznych warunków czy specyficznego ułożenia talii, że powtarzanie tego w warunkach domowych, że się tak wyrażę, jest bardzo trudne. To nie jest, wiecie, kwestia filmiku z jakimś bossem, gdzie obejrzymy kilkanaście razy starcie i będziemy wiedzieli w którym momencie on atakuje, gdzie zrobić uskok albo jaką broń zastosować i w ten sposób go pokonamy. Nie. Tutaj ja osobiście nawet wręcz odradzałbym większość filmików takich, które gdzieś tam latają. Są dobre materiały, bo jest na przykład chyba taki kanał, który się nazywa Balatro University i tam, jeżeli chodzi o filmiki takie praktyczne, bazowe, to też gość fajne rzeczy mówi. No ale nie mniej walcie śmiało, jeżeli bylibyście zainteresowani jakąś pomocą, to, to chętnie się tutaj podzielę, no bo no, tak jak mówię, nieskromnie dziś zdobyłem 100% kolekcji, więc niech to będzie pewien wyznacznik, że trochę już godzin z tą grą spędziłem, a za dzisiejsze wysłuchanie mnie dziękuję wam bardzo i do usłyszenia w przyszłości. Cześć. Nie wiesz? Game over, man. Game over. The fuck are we gonna do now? What are we gonna do? It's over. Nothing is over. Nothing. You just don't turn it off.